Rozdział trzeci. Synowie Lechiego powracają do Jerozolimy po mosiężne płyty. Laban odmawia ich przekazania. Nefi przekonuje swych braci do wiernego wypełnienia przekazania Pana i dodaje im otuchy. Laban rabuje ich własność i chce ich zabić. Laman i Lemuel biją Nefiego i są skarceni przez anioła. I stało się że ja, i po rozmowie z Panem powróciłem do namiotu mego ojca. I ojciec powiedział mi, oto miałem sen, w którym Pan nakazał mi, aby abyś razem ze swoimi braćmi powrócił do Jerozolimy. Ponieważ Laban posiada kroniki Żydów, a także rodowód moich ojców, wyryte na mosiężnych płytach. Pan nakazał mi więc, abyś Ty i Twoi bracia poszli do domu Labana, Postarali się uzyskać te płyty i przynieśli je tutaj na pustynię. Teraz twoi bracia szemrzą, mówiąc, że wymagam od nich trudnej rzeczy, a przecież nie ja tego od nich wymagam, lecz jest to nakaz Pana. Idź więc, mój synu, i Pan będzie cię błogosławił, gdyż nie szemrałeś. Wtedy ja, Nefi, powiedziałem memu ojcu, pójdę, i uczynię, co Pan nakazał, bo wiem, że gdy Pan daje ludziom przykazanie, umożliwia im wykonanie tego, co nakazuje. I gdy mój ojciec usłyszał te słowa, ogromnie się ucieszył, bo wiedział, że Pan nie błogosławi. Ja, Nefi oraz moi bracia podjęliśmy podróż z naszymi namiotami przez pustynię do Jerozolimy. A gdy przybyliśmy do Jerozolimy, naradzałem się z moimi braćmi. I rzucaliśmy losy. Który z nas ma pójść do domu Labana? I stało się, że los padł na Lamana i Laman poszedł do domu Labana, mówił z Labanem i zasiadał w jego domu. I poprosił Labana o kroniki wyryte na mosiężnych płytach, zawierające rodowód mojego ojca. I stało się, że Laban rozgniewał się, wyrzucił Lamana i nie chciał, aby Laman posiadł te kroniki i powiedział mu, zabiję cię, bo jesteś rozbójnikiem. Ale Laman uciekł przed nim i opowiedział nam, co Laban uczynił. I zmartwiliśmy się tym ogromnie, a moi bracia byli bliscy podjęcia podróży powrotnej do ojca na pustynię. Ale powiedziałem im, jak pan żyje, jak my żyjemy, nie wrócimy do Ojca na pustynię, aż wykonamy, co nam Pan nakazał. Bądźmy więc wierni, wypełniając przykazanie Pana i pójdźmy do ziemi dziedzictwa naszego Ojca, bo zostawił On złoto, srebro i wszelkiego rodzaju bogactwa, a uczynił to wszystko z przykazania Pana. Wiedział, że Jerozolima musi ulec zagładzie wskutek niegodziwości jej mieszkańców. Albowiem... Zgardzili oni słowami proroków. I jeśli mój ojciec pozostałby w tym kraju po otrzymaniu przykazania, aby stąd uciekł, zginąłby także. Bo potrzebował więc uciec z tego kraju. Zaprawdę jest mądrością Boga, że powinniśmy uzyskać te kroniki, abyśmy mogli zachować język naszych ojców dla naszych dzieci, a także abyśmy zachowali dla nich Słowa wszystkich świętych proroków Dane im przez ducha mocą Boga Od początku świata do naszych czasów Mówiąc w ten sposób przekonałem moich braci Aby pozostali wierni wypełniając przykazanie Boga I stało się, że zaszliśmy do ziemi naszego dziedzictwa I zebraliśmy nasze złoto, srebro i drogocenne rzeczy I gdy je zebraliśmy udaliśmy się znowu do domu Labana Poszliśmy do Labana i chcieliśmy, aby dał nam kroniki wyryte na mosiężnych płytach w zamian za złoto, srebro i wszystkie nasze drogocenne rzeczy. I gdy Laban zobaczył nasze mienie i że było ono wielkie, zapragnął je posiąść i wyrzucił nas, posyłając swoje sługi, aby nas zabili, by móc zagarnąć nasze mienie. I uciekając przed sługami Labana, zmuszeni byliśmy pozostawić nasze mienie, że wpadło ono w jego ręce. I uciekliśmy na pustynię, a słudzy Labana nie dogonili nas i ukryliśmy się w jaskini. I Laman rozgniewał się na mnie, a także na mojego ojca, jak również Lemuel, gdyż dał posłuch słowom Lamana. I Laman i Lemuel powiedzieli nam, swoim młodszym braciom, wiele ciężkich słów i bili nas kijem. I stało się, że gdy bili nas kijem, stanął przed nimi anioł, anioł Pana i zapytał Dlaczego bijecie swego młodszego brata kijem? Czyż nie wiecie, że Pan wybrał go, aby panował nad wami z racji waszych niegodziwości? Oto powrócicie do Jerozolimy i Pan wyda Labana wasze ręce. Powiedziawszy te słowa, anioł zostawił nas. I po odejściu anioła Laman i Lemuel zaczęli znowu szemrać, mówiąc – jak to jest możliwe, żeby Pan wydał w nasze ręce Labana, który jest potężny i może rozkazywać pięćdziesięciu, a nawet może zabić pięćdziesięciu, więc dlaczego nie nas?